W połowie XVI wieku państwo polsko-litewskie Rzeczpospolita Obojga Narodów od Unii Lubelskiej w 1569 roku było największym państwem Europy, jeśli nie brać pod uwagę carstwa rosyjskiego. Zajmowało prawie milion kilometrów kwadratowych. Miało blisko 13 milionów mieszkańców. Należało do potęg politycznych i ekonomicznych. Dostarczało drewna i produktów rolnych do zachodniej Europy. Rozwijała się sztuka wojenna po klęskach, zmalała rola pospolitego ruszenia rodziła się husaria. Mówię o latach 1468-1572, o wieku złotym w historii Polski. Kwitła kultura w dobie humanizmu renesansowego i reformacji. W nauce i sztuce europejskiej swój ślad zaznaczyli pisarze polityczni Andrzej Frycz-Modrzewski, Piotr Skarga, poeci Jan Kochanowski, Jan Dantyszek, Mikołaj Rej. Ten ostatni był pierwszym, który porzucił łacinę na rzecz języka polskiego i szczycił się tym, że nigdy nie był za granicą. Wizję świata z kolei zmienił kanonik z Fromborka, Mikołaj Kopernik, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię, jak mówi obrazowe porzekadło. Z zachodu do Rzeczpospolitej docierały także reformatorskie nauki Marcina Lutra i Jana Kalwina. Kiedy w innych krajach europejskich kwitł absolutyzm, w Polsce rodziła się choć niełatwo demokracja, to znaczy król dzielił się władzą z narodem, z którym utożsamiała się szlachta. Słowo Rzeczpospolita nie oznaczało jednak republiki, ale monarchię parlamentarną szlacheckiej wspólnoty, zapoczątkowaną obradami dwuizbowego parlamentu już w 1468 roku. Jednym z najważniejszych momentów polskiego parlamentaryzmu był rok 1505, rok uchwalenia konstytucji Nichilnowi, która ustawowo zapewniła Sejmowi udział w podejmowaniu decyzji politycznych. To był złoty wiek dla Polski. Chwitły miasta i mieszczaństwo, czego nie można jednak powiedzieć o sytuacji chłopów pańszczyźnianych, którzy buntowali się przeciwko szlachci i magnatom. Tymczasem profesor Andrzej Nowak poświęcił czwarty tom swoich dziejów Polski. Tom właśnie się ukazał, zatem wracamy w tej audycji do przeszłości. Porzucamy tym razem bliższą nam historię dwudziestowieczną, o której już w następnej audycji. Dziś o ostatnim stuleciu rządów Jagiellonów od Kazimierza IV do Zygmunta II Augusta. W podtytule czwartego tomu dziejów Polski są słowa Trudny Złoty Wiek. Dlaczego trudny? Co nam pozostawił? Jak wpłynął na dalsze losy Polski? Także na nas Polaków i naszą współczesność. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dobry wieczór, witam serdecznie i cieszę się bardzo, że możemy wrócić do pięknych czasów złotego wieku, złotego wieku XVI. Panie profesorze, Jan Kochanowski w dziele Satyr albo Dziki Mąż z 1564 roku chwalił Polskę właśnie złotego wieku, Polskę, która granice swoje rozciągnieje Ciągnęła między morza dwoje. Ale czy miał rację? Ile jest prawdy w tym określeniu Polska od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne? Czy nie przesłodził, nie przezłocił, czyniąc polski imperium? Bardzo zachęcam państwa, byście w miarę możliwości sięgali do Kochanowskiego, bo to jest wciąż tak ożywcze źródło najpiękniejszej polszczyzny i przecież zrozumiałej dla nas. To jest ten pierwszy poeta, którego możemy czytać jak swojego. Umie wyrazić nasze emocje, nasze myśli w sposób nam bliski, a tylko, albo aż, dużo doskonalszy od tego, co sami potrafimy ułożyć w tym pięknym języku, który jemu zawdzięcza najwięcej. Otóż Kochanowski, ani też jego współcześni, nie uważali złotego wieku za wiek złoty, tylko raczej, tak jak to często się zdarza, w naszej refleksji nad współczesnością wskazywali na to, że kiedyś było lepiej, że kiedyś nasi przodkowie byli znacznie od nas dzielniejsi, zachowywali lepsze obyczaje. Taki właśnie jest sens, taka wymowa owego satyra, który przypomina rycerzy spod Grunwaldu, którzy wywalczyli dostęp Polski do Morza Bałtyckiego, by ubolewać nad tym, że z punktu widzenia Kochanowskiego w drugiej połowie wieku XVI większość z tych rycerzy przerodziła się po prostu w zapobiegliwych ziemian, w których szyszakach, prawda, czy tarczach dzisiaj rezydują kokoszki i składają jajka. Te miecze dosłownie zostały przekute na lemiesze, a więc zamiast myśleć o obronie tych wielkich granic Rzeczpospolitej, bardziej myślą o tym, jak korzystnie sprzedać produkowane przez siebie zboże czy też przepędzić olbrzymie stada swoich wołów gdzieś na zachód Europy, bo to drugi wielki zasób finansowy ówczesnej gospodarki polskiej, handel wołami. Ta cnota wojenna rycerska zanika, nad tym ubolewa ów tytułowy satyr, opisując czasy współczesne Kochanowskiemu. Czyli podążając dalej za przesłaniem Jana Kochanowskiego można odnaleźć te niepokoje wieku XVI w podtytule pana czwartego tomu dziejów. A on brzmi, przypomnę, trudny złoty wiek, dodam, dla Polski w Europie. Trudność tego złotego wieku polega między innymi na tym, że stała Polska wobec bardzo poważnych wyzwań geopolitycznych i nie było łatwo im sprostać. Te wyzwania wiązały się z jednej strony zjednoczeniem, naszego wschodniego sąsiada pod Egidą bardzo imperialistycznie i bardzo, powiedziałbym, agresywnie ideologicznie zmotywowanej władzy carów moskiewskich wyrasta przy wielu błędach, o których mówię, ze strony Kazimierza Jagiellończyka zwłaszcza, w błędach polityki polsko-litewskiej wyrasta ogromna potęga moskiewska, z którą państwo polsko-litewskie nie bardzo będzie umiało sobie radzić, przynajmniej do czasów Stefana Batorego. Z drugiej strony trwa przecież rozkwit Imperium Habsburskiego, które osiąga swój szczyt w pierwszej połowie XVI wieku za czasów cesarza Karola V i współrządzącego z nim cesarza Ferdynanda. Razem przecież oni władają, można powiedzieć, niemal połową świata, no bo wtedy Imperium cesarza Karola V obejmuje także nową ziemię, obejmuje tereny Ameryki, zdobycze w Afryce, także Niderlandy, Burgundię. Hiszpanię, prawie całe Włochy, no i oczywiście większość Europy Środkowej, Austrię, ale także Królestwa Czeskie i część Węgierskiego. I tu właśnie pojawia się pytanie, no dobrze, ale dlaczego Habsburgowie przyjęli Królestwo Czeskie i Węgierskie, skoro to Jagiellonowie tam byli najpierw. To właśnie jest częścią tej skomplikowanej historii wyzwań geopolitycznych, która przed dynastią jagiellońską i przed państwem polskim połączonym Unią z Litwą stały w wieku XVI. Nie udało się wyjść bez strat, że tak powiem, z tych dylematów geopolitycznych, z sojuszy wciąż grożących albo formalnie odnawianych między Moskwą a Wiedniem, między Habsburgami a wielkimi książętami, a później carami moskiewskimi, bo w ten sposób i jedni i drudzy, nasi potężni sąsiedzi chcieli szantażować Polskę groźbą takiego strategicznego porozumienia, które mogło rzeczywiście bardzo poważnie naruszyć całą strukturę państwa polsko-litewskiego albo wręcz doprowadzić do jego zagłady. No i wreszcie trzeci potężny czynnik, który się tutaj pojawia i umacnia w wieku XVI. Na szczęście nie w zgodzie, ale w konflikcie z tymi dwoma pozostałymi. To jest oczywiście Imperium Osmańskie. Które też sięga swojego szczytu w wieku XVI, czasy Sulejmana wspaniałego, którego wielu z państwa pewnie mogło obserwować w przyciągającym uwagę milionów widzów w Polsce serialu tureckim, telewizyjnym, poświęconym tym czasom. To właśnie jest moment połowy wieku XVI, kiedy Imperium Sulejmana Wspaniałego sięga niemal granic Wiednia i rywalizuje, ściera się z Imperium Habsburskim właśnie o panowanie nad Europą Środkową, na terenie Węgier. I tu polityka jagiellońska ponosi porażkę, bo traci wpływ na Węgry i na Czechy, ale jednocześnie można zadać pytanie i ja je zadaję, czy była to klęska polityki polskiej, czy Polska była w stanie udźwignąć jednocześnie. Możliwość obrony Europy Środkowej przed naciskiem z jednej strony Habsburgów, z drugiej Osmanów, a z trzeciej strony obronić Litwę przed naporem moskiewskim. Trzeba było wybierać i Jagiellonowie pod naporem sytuacji wybrali to, co umacniało w istocie więź polsko-litewską, obronę Litwy przy pomocy polskich sił. Bez tej obrony, bez doświadczenia wspólnoty losu Polaków i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie dokonałaby się przecież ta Unia, która przetrwa następnych jeszcze przecież blisko 300 lat, stając się najdłużej funkcjonującą Unią Polityczną w Europie. Unią, która przyniesie nam pokochanowskim, słowackiego, Mickiewicza, Moniuszkę, która przyniesie nam tak niesłychane wzbogacenie polskiej kultury, a jednocześnie tak bardzo zmieni kształt Europy Wschodniej poprzez Polskę, wpływając na to, co dzisiaj stanowi Ukrainę, Białoruś i Litwę wpływami europejskiej, renesansowej kultury, wyrażającej się coraz częściej od wieku XVI językiem polskim. To wszystko składa się na ten fascynujący krajobraz zmian, wyzwań, z którymi Polska, nie tylko królowie, ale właśnie coraz dojrzalsze społeczeństwo, społeczeństwo szlacheckie radzi sobie w wieku XVI. Ja użyłam słowa imperium. Czy te ostatnie 100 lat panowania Jagiellonów to jest właśnie Polska imperialna, Polska Jagiellonów, taka ona była? Kiedyś nawet miałem okazję rozmawiać na ten temat z na pewno najwybitniejszym znawcą historii Polski XVI wieku, dziś nieżyjącym profesorem Andrzejem Wyczańskim. I kiedy zadałem mu właściwie takie samo pytanie, jak pani redaktor dzisiaj mnie stawia, profesor Wyczański skrzywił się i stwierdził w sposób przekonujący mnie, oczywiście także na podstawie wielu innych argumentów historycznych, z którymi się zapoznałem, że trudno używać określenia imperium w odniesieniu do Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego połączonych w Unii i do Rzeczpospolitej, tak samej siebie nazywającą. Bo imperium to przede wszystkim struktura wewnętrzna, która opiera się na nierównoprawnych relacjach między centrum a peryferiami. Czy można powiedzieć, że Polska była centrum, które podporządkowało sobie peryferię litewską? Cała istota Unii polega na tym, by tak nie było, by zachować pewną, na tyle na ile to możliwe, równorzędność. Czy można powiedzieć, że król był imperatorem w tym imperium? Na pewno ewolucja systemu politycznego w Rzeczpospolitej, która dokonuje się w wieku XVI sprawia, że wkrótce Radziwił gdzieś w swoich Birżach czy w Nieświeżu, Wiśniowiecki gdzieś w swoich Łubniach na Zadnieprzu czy Lubomirski czy Potocki, te fortuny wyrosną troszkę później, będą mieli na pewno nie mniej władzy i nie mniejszy prestiż i nie mniejsze bogactwo niż król przenoszący swoją stolicę z Krakowa do Warszawy. Trudno tu mówić o jednoznacznym imperatorze, o centralizacji władzy. W Rzeczpospolitej nie może być centralizacji władzy. I Rzeczpospolita tę władzę decentralizowała przez system samorządności. System, z którego powinniśmy czerpać uzasadnioną dumę. Na taką skalę, tak szeroką, samorządność obywatelska nie była zorganizowana w żadnym innym kraju europejskim te blisko 100 sejmików funkcjonujących w obrębie Polski i Litwy, czyli właśnie instytucji stricte samorządowej, gromadzącej obywateli danej ziemi, którzy decydują i o sprawach lokalnych i wybierają posłów na Sejm, który decyduje o sprawach wspólnych całej Rzeczpospolitej, a uczestniczy w tym życiu politycznym na stałe, co najmniej kilkanaście tysięcy obywateli, niemal bez przerwy. To jest ilość zaangażowanych w życie polityczne na prawach obywateli, a właśnie nie poddanych, nie niewolników, nie ludzi pozbawionych podmiotowości politycznej, ale ludzi, którzy tworzą pospolitą. Drugiej tak licznej grupy obywateli nie ma w żadnym innym kraju europejskim i w tak rozległej obywatelskości. Otóż myślę, że było coś za coś. Albo budujemy imperium i pozbawiamy. W ten sposób obywateli, ich podmiotowości czynimy ich poddanymi, poddanymi pewnemu programowi ekspansji, podbojów zewnętrznych, sile militarnej, bogaceniu się centrum, kosztem peryferii. Albo utrzymujemy, próbujemy utrzymać pewną równowagę między obroną tych granic, które są, a utrzymaniem podmiotowości, w której obywatele mogą decydować, czy chcą podbojów zewnętrznych, czy raczej chcą, po prostu dobrze rządnie gospodarować u siebie i dlatego zatytułował pan jeden z rozdziałów "nasz folwarki świat", bo przecież kiedy w drugiej połowie XV wieku Europa Zachodnia powoli zaczęła rozszerzać swoje granice właśnie przez Atlantyk ku Ameryce albo wokół Afryki na Ocean Indyjski, to jaka była ta nasza chata z kraja taka przaśna? Ten rozdział wydaje mi się może najważniejszy w całej książce, bo podejmuje w nim zasadniczą polemikę z takimi schematami, stereotypami zakorzenionymi nie tylko w wyobraźni zbiorowej, ale także w pracach historyków. Stereotypami, zgodnie z którymi to właśnie Polska sama siebie skazała niejako na marginalizację w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturowym Europy. Że ta właśnie nadmierna, egoistyczna dominacja szlachty doprowadziła do przyszłego upadku Polski. Częścią tego mitu, stereotypu jest także to, co wybrzmiało we wprowadzeniu do naszej audycji, to znaczy sugestia jakiegoś wyjątkowego ucisku chłopów i ich skrajnej niedoli w szlacheckiej Rzeczpospolitej wieku XVI. Otóż wszystko to jest w istocie mitem. Myślę, że tak jak ja, słuchający mogą się oburzyć, że mitem w czasach Kochanowskiego jest pańszczyzna. Nie, pańszczyzna oczywiście jest prawdą i opisywaną na wiele źródłowych sposobów najlepszymi badaczami tego systemu. Byli tacy historycy jak Jan Rutkowski czy profesor Topolski z Poznania, czy właśnie wspomniany przeze mnie Andrzej Wyczański z Warszawy. Ale ich prace, podobnie jak prace jeszcze nowszych badaczy, pokazują, że system pańszczyzny wprowadzony w Polsce u schyłku wieku XV był zjawiskiem po pierwsze nie bezprecedensowym, ale odpowiadającym zwiększającej się aktywności ekonomicznej szlachty w skali całej Europy. We Włoszech, w Hiszpanii był to system tak zwanego połownictwa, czyli zabierania chłopom połowy ziemi, czy też oddawania z tej połowy ziemi dodatkowych płodów na rzecz panów gruntowych, czyli szlachty. Inny sposób, ta sama dominacja ekonomiczna szlachty wyrażała się w krajach Europy północnej części na zachód Otłaby, ale przede wszystkim, że organizacja życia ekonomicznego wsi wokół Folwarku, czyli wydzielonej części, na której chłopi pracowali bezpośrednio na rzecz pana, a nie na swoich działkach, była w istocie jedyną sensowną odpowiedzią na szansę ekonomiczną, jaką tworzyła ekspansja transatlantycka wtedy się dokonująca. No Polska nie miała bezpośredniego dostępu do Atlantyku, miała dopiero od bardzo niedawna wątły, i zapośredniczony w 100 przez jedno miasto, czyli przez Gdańsk, dostęp do Morza Bałtyckiego, a dalej, przypomnijmy, z Morza Bałtyckiego nie dało się wyjść, bo była kontrola ścisła celna na cieśninach sunckich przez Królestwo Duńskie. Otóż Polska, pozbawiona tej możliwości wyjścia na rynek globalny niejako, wykorzystała to, że właśnie dokonująca się wtedy ekspansja imperialna, kolonialna państw zachodniej Europy, od Hiszpanii i Portugalii poczynając. Zwiększy zapotrzebowanie właśnie na polskie produkty rolne, a ceny w XVI wieku będą niesłychanie rosły na te produkty rolne. I z tego korzystała nie tylko szlachta, ale także pracujący na pańskim chłopi. I to właśnie profesor Wyczański na podstawie istniejących wykazów pożywienia jakie było dostarczane służbie folwarcznej w XVI-wiecznej Polsce, wykazał, że w istocie uzyskiwała ona więcej kalorii, niż dzisiaj spożywają nawet pracujący fizycznie mężczyźni, nie wspominając o odchudzających się panach, czy tym bardziej paniach. Ale Panie Profesorze, to... czy takie menu obala mit, jako podstawowy argument obala mit ucisku chłopów, no bo jednak annały historyczne rejestrowały ucieczki, bunty przeciwko szlachcie i magnatom? Otóż właśnie nie. W wieku XVI nie ma buntów społecznych na terenie Królestwa Polskiego. Jest bunt chłopski na terenie Sambii w Prusach Książęcych, czyli to jest dzisiejszy obszar Królewiecki czy Kaliningradzki, które nie podlegały bezpośrednio Królestwu Polskiemu. Są gigantyczne wojny chłopskie toczące się w Niemczech, toczące się na Węgrzech, powstanie Doży. A w Polsce nic, nie ma buntów chłopskich w ogóle. To, nie ma może to, świadomości tego, że trzeba się buntować. Skąd zatem pojawiają się w historiografii takie informacje? To są nawarstwione przez dziesięciolecia czy wieki stereotypy historiograficzne, czasem w dodatku umacniane czy to ideologiczną perspektywą marksistowską, czy to ideologiczną także niechęcią do Polski. Dzisiaj także odnajdujemy takie spojrzenia w części historiografii zachodniej. Omawiam dzieła współczesnych historyków inspirowanych przez marksizm, historyków amerykańskich, którzy używają właśnie tego argumentu, który pani redaktor przytoczyła, że może świadomość tych chłopów polskich była jakaś taka gorsza że się nie buntowali w XVI wieku. Po prostu to jacyś gorsi ludzie byli, prawda, niż ci mądrzy, zdeterminowani chłopi niemieccy, czy węgierscy, czy gdzieś buntujący się dalej na zachód. Jakaś gorsza rasa tutaj żyje. Dosłownie taki rasistowski wydźwięk ma tego rodzaju argument. Otóż całkowicie obalają tę te tezę badania ludzi, którzy źródłowo naprawdę znali lepiej, niż ktokolwiek inny z zachodnich badaczy. Dzieje chłopstwa w Polsce w XVI wieku, wspomniany Jerzy polski przede wszystkim, Najwybitniejszy badacz historii folwarku XVI-wiecznego w Polsce, czy także wspomniany przeze mnie Andrzej Wyczański. Otóż pokazują oni, że stopień samoorganizacji chłopów w tym czasie w Polsce był dużo wyższy, dużo lepszy aniżeli w krajach wielu krajach zachodniej Europy. Tylko chłopi po prostu nie znajdowali wtedy na ogół powodu do buntu społecznego. Korzystali również bardzo na tych cenach na płody rolne, które kilkukrotnie wzrosły w ciągu wieku XVI, uprzywilejowując niejako produkcję rolną płynącą z Polski na rynki zewnętrzne i także płynącą ze wsi w Polsce na rynki miejskie. I w ten sposób chłopi raczej wzbogacali się na ogół i zachowywali przede wszystkim własne działki ziemskie, o wiele większe i w o wiele większym procencie w skali całego chłopstwa w Polsce, aniżeli miało to miejsce w krajach Europy Zachodniej. Po prostu ogromna większość chłopów w Polsce to nie byli chłopi bezrolni, tak zwani zagrodnicy czy chałupnicy, ale byli to kmiecie, czyli chłopi bogaci, którzy dysponowali własnymi działkami i pracując jednocześnie na pańszczyźnie siłami własnymi albo swojej rodziny, potrafili jednocześnie ciężką pracą na własnym niejako, a w każdym razie wydzielonym im z terenów ziemi należącej do pana gruntowego, czyli do szlachcica, potrafili stworzyć sobie godne, dobre życie, pomimo właśnie owych odpracowywanych dni pańszczyzny. To nie była jeszcze pańszczyzna nieludzka, jaką stanie się ona niewątpliwie i cały ten czarny obraz, o którym pani redaktor wspomniała, jest niestety prawdziwy, ale dopiero dla wieku XVII, początku wieku XVIII, kiedy... Tragedią chłopów w Polsce, tragedią polskiego folwarku stanie się to, że na ciężary życia ekonomicznego w tych warunkach nałoży się coś zewnętrznego, coś drastycznie przychodzącego z zewnątrz w postaci wyniszczających wojen i okupacji. Wtedy zaczną się ucieczki na Ukrainę, ale w XVI wieku to do Polski uciekali chłopi. Przybywali chłopi i osiedlali się chłopi. Te setki wsi, które mają nazwę Olędry, czy inną nawiązującą do miejsca, skąd przybywają chłopi z Holandii właśnie, Fryzji osiedlają się na Pomorzu, w Wielkopolsce, na innych ziemiach Królestwa Polskiego. To wszystko dzieje się w XVI wieku. To są przecież chłopi i oni znajdują tutaj dużo lepsze życie, niż mogli znaleźć w swoim domu. Do Polski czy do Królestwa Polskiego albo do Wielkiego Księstwa Litewskiego uciekają także masowo chłopi z terenu Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I z obszarów na południe od Polski położonych, bo tu jest lepiej w XVI wieku niż gdzie indziej. I dotyczyło to nie tylko szlachty, ale także mieszczaństwa, dotyczyło to także chłopów, dotyczyło to także Żydów, którzy wciąż niepowstrzymaną falą przybywają do Polski w wieku XVI, raczej niż stąd uchodzą. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia żywa. Tak sobie myślę, że mogę podsumować tę część pana wypowiedzi słowami: Wespół zespół, szlachta z chłopami, kochajmy się jak w panu Tadeuszu, późniejszym oczywiście, i bogaćmy się, ale kolejny rozdział czwartego tomu, Dziejów Polski, zatytułował pan: Jednak wojna w kulturze o naprawę dusz i wspólnoty. Dlaczego wojna? Zatrzymując jeszcze tylko na sekundę przy tym podsumowaniu, które zaproponowała pani redaktor poprzedniego wątku, oczywiście nie ma co udawać, że nie było napięć, nie było zawiści na tle społecznym między poszczególnymi grupami, choćby wystarczy sięgnąć do tego, co nam bardzo często zastępuje rzetelną wiedzę o sytuacji społecznej wieku XVI, czyli do rozmowy między panem wójtem a plebanem napisanej przez Mikołaja Reja wyjątkowo zapobiegliwego twórcę folwarków gospodarza który jednakże widział także upośledzenie chłopa w tym systemie, a więc nie chcę tworzyć tutaj wrażenia, że wszyscy się kochali w wieku XVI i że nie było poczucia występującej niekiedy sprzeczności interesów. Ale generalnie obraz jest zupełnie inny niż ten, który wyczytujemy właśnie z podręczników na ogół lub też z uproszczonej lektury wspomnianej rozmowy rejowej, w której chłop występuje w roli tego wiecznie pokrzywdzonego. Natomiast wspomniany pleban tutaj jest także bardzo ważny, ponieważ to właśnie kwestie stosunku do kościoła katolickiego, do jego uprzywilejowanego miejsca w strukturze społecznej i ekonomicznej, nie tyle państwa, ale całego społeczeństwa, także na dolnych jego szczeblach organizacji w gminie. W majątku szlacheckim, we wsi. To wszystko stanowiło podłoże do zjawiska, które jest jednym z najważniejszych frontów owej wojny, która się odbywa w kulturze w wieku XVI. Tłem do tej wojny zewnętrznym, europejskim, a może więcej niż tłem, bardzo ważnym czynnikiem wpływającym z Europy na tę, w cudzysłowie oczywiście, wojnę, jest reformacja. Jest dzieło Lutra, są nowinki reformacyjne dopływające do Polski przez bardzo liczne, bardzo żywe wtedy kontakty ekonomiczne i ludzkie między Polską a Europą. To właśnie także trzeba podkreślić, że Polska nie tylko nie jest gdzieś jakąś peryferią izolowaną, ale Polska jest krajem w niesłychanie żywych kontaktach wtedy z Europą. Tysiące przedstawicieli polskiej szlachty Wielu polskich mieszczan studiuje na uniwersytetach niemieckich, na uniwersytetach włoskich, francuskich. Oczywiście zarówno polska szlachta, jak i polscy mieszczanie handlują z całą Europą, a więc te kontakty są bardzo żywe i one sprawiają, że te właśnie nowinki religijne dopływają do Polski, nakładając się powiedziałbym na rodzimy antyklerykalizm wyrastający właśnie z owego poczucia uprzywilejowania Kościoła. Polscy drukarze są pionierami, między innymi czy pochodzący z Polski albo z Litwy, między innymi w Londynie, w Hiszpanii. To właśnie szybkie przyjęcie druku i upowszechnienie druku w specyficznych warunkach polskiego życia politycznego, gdzie jest wielu obywateli, a zatem wielu tych, którzy chcą czytać i poznawać argumenty na tematy życia wspólnego, politycznego, na sejmikach, na sejmie. To wszystko niebywale przyspiesza rozwój i kultury politycznej, i kultury sporu. Daj Boże, żebyśmy dzisiaj do tej kultury mogli nawiązać. Tak bym sobie melancholijnie westchnął. Naprawdę owocem tamtych sporów jest m.in. to, co napisał, to, co zostawił nam namiętny obrońca protestantyzmu, Mikołaj Rej. Pamiętajmy, to był bardzo gorliwy wyznawca kalwinizmu. A jednocześnie wspaniały patriota i właśnie jeden z współtwórców literackiego języka polskiego. No ale z drugiej strony to jest choćby początek polskiej historiografii nowożytnej. Marcin Kromer, z kolei namiętny obrońca katolicyzmu i twórca wspaniałych chroniki oraz opisów życia politycznego Polski wtedy. To jest także jeden z najwybitniejszych twórców myśli katolickiej XVI wieku w skali europejskiej, Stanisław Hozjusz. To jest później już ksiądz Piotr Skarga, czy ksiądz Jakub Wujek, twórcy wspaniałych tekstów nie tylko religijnych, ale i politycznych w języku polskim walczący w obronie kontreformacji przeciwko wpływom reformatorskim. To jest pierwszy wielki publicysta, mistrz słowa żywego, używanego w polemice politycznej, Stanisław Orzechowski, ksiądz pochodzący z Przemyskiego, szczycący się tym, że jest Rusinem z pochodzenia, ale Polakiem w sensie obywatelskim. To pojęcie genterutenus, nacione polonus, dwuszczeblowa czy dwupoziomowa struktura tożsamości, że można być dobrym Polakiem, a z pochodzenia, będąc Rusinem czy Litwinem w sensie obywatelskim, natomiast szczytem tego, co można osiągnąć jest bycie obywatelem polskim. To właśnie Orzechowski swoim wspaniałym piórem bardzo ostym i zjadliwym niekiedy w polemikach politycznych, potrafił zaszczepić nie tylko polskim z pochodzenia obywatelom szlacheckiej Rzeczpospolitej. To wszystko razem tworzy ten fascynujący pejzaż, polemik, sporów, z których wyłoni się stopniowo program naprawy Rzeczpospolitej. Szlachecki program ruchu egzekucji praw i dóbr, bardzo światły, bardzo mądry ruch naprawy polskiego parlamentaryzmu, oddania większej władzy w tym systemie obywatelom, a nie tylko wąskim elitom senatorskim. To jest także bardziej ambitny, ale niewcielone życie program naprawy Rzeczpospolitej, jaki ogłasza wspomniany przez panią redaktor Andrzej Frycz-Modrzewski w swoim dziele właśnie o tym tytule o naprawie Rzeczpospolitej, ksiąg pięcioro. I takich programów reformatorskich i realizowanych, i tylko planowanych, powstaje wtedy mnóstwo. One świadczą po prostu o niebywałym rozwoju życia intelektualno-politycznego ówczesnej Rzeczpospolitej. No a jak rozejrzymy się wokół siebie, no to Zobaczymy, nie tylko ja w Krakowie, wychodząc na rynek, jakie cuda zostawiła nam w spadku ta epoka. Ja to widzę w attyce renesansowej Sukiennic. Takie rozmaite ślady tej epoki w postaci renesansowych ratuszy, przepięknych kamienic gdzieś w Kazimierzu, czy w Poznaniu, czy w Lublinie, czy w tylu innych miejscach, małych i większych w Polsce, widzimy do dzisiaj. Oczywiście największym skarbem i największym dziedzictwem tej epoki jest język. Ten język, który nagle jakby ze skromnych bardzo początków wybucha w owych sporach, w owych polemikach religijnych, politycznych wieku XVI do rangi jednego z cudów, powiedziałbym, literatury światowej, bo nie byłoby przecież pięciu literackich nagród Nobla dla polskiej literatury, co jeśli można używać takiej troszkę śmiesznej hierarchii rankingów literackich nagród stawia literaturę polską w gronie kilku najbardziej, powiedziałbym, utytułowanych literatur całego świata. Nie jest tylko przypadkiem czy owocem indywidualnego geniuszu, tak czy inaczej ocenianych twórców, ale jest owocem dziedzictwa, które powstało, wytworzyło się, osiągnęło poziom giętkości i umiejętności wyrażania najsubtelniejszych uczuć przez nasz język w dziele kochanowskiego. To jest właśnie dzieło ściśle związane z tamtą epoką sejmików, sporów o reformację i kontreformację. To jest dzieło związane z trudnym polskim złotym wiekiem. Zatem mówimy, panie profesorze, o epoce, która jak żadna inna, zbudowała godność Polaków, wiarę w wartość i to, że Polska to nie jest polityczne i kulturowe peryferie Europy? Na pewno nikt tak nie postrzegał Polski wtedy w XVI wieku, bo widziano to, że do Polski przyjeżdżają cudzoziemcy, tu się odsiedlają, tu znajdują szansę na lepsze życie i przede wszystkim wierzono w to, że ustrój polityczny, który tutaj się tworzy i przetwarza w wieku XVI, zawiera przestrzeń dla wolności nieporównaną z tym, o czym wiedziano z innych krajów. Przecież w krajach protestanckiej części Niemiec nie było takiej wolności. Przecież w krajach katolickich Habsburgów nie było takiej wolności. Widziano prześladowanie i wolnej myśli i obywatelskich dążeń do samorządu w tych krajach. Kiedy polscy posłowie pojadą po śmierci ostatniego z Jagielonów. Na dwór do Paryża, by zobaczyć tam kandydata do tronu polskiego, Henryka Walezego. Będą przerażeni obyczajami francuskimi, no świeżo pamiętajmy, po krwawej rozprawie z protestantami Nocy Świętego Bartłomieja w Paryżu. O czymś takim mowy być nie mogło w Rzeczpospolitej. I tutaj ta wojna, o której mówiliśmy przed chwilą, była wojną na słowa. Takich powiedziałbym pogromów czy tumultów religijnych było tyle, ile można policzyć na palcach obu rąk i ich ofiary można było liczyć w dziesiątki osób. To oczywiście o dziesiątki osób za dużo, a nie w dziesiątki czy setki tysięcy, jak miało to miejsce w krajach niemieckich, francuskich czy w innych krajach Europy Zachodniej, włącznie z Anglią, gdzie przecież prześladowania religijne, w tym przypadku prześladowania katolików przez rządzącą doktrynę kościoła anglikańskiego, będą pociągały także setki ofiar pod panowaniem słynnej królowej Elżbiety. Polska naprawdę była wtedy krajem największej tolerancji. To nie jest mit, tylko to jest fascynująca rzeczywistość, Fascynująca historia, którą odkryć można tylko w szczegółach życia wieku XVI. A który z dokumentów, na który pan trafił, obalając, jak już dowiódł pan w tej dzisiejszej rozmowie, mity związane z tamtymi czasami, zrobił na panu największe wrażenie, albo które ze źródeł historycznych? Bo pisze pan trochę inną historię niż uczymy się jej w szkole. Myślę, że mógłbym wskazać taki dokument, którego znaczenie chciałbym bardzo przywrócić w naszej historii. To jest Konstytucja Nichilnowi z 1505 roku i poprzedzający ją dokument, tak zwane artykuły mielnickie z 1501 roku. Często te pierwsze oskarżane są o to, czy prawie najczęściej regularnie, że to tryumf oligarchii magnackiej, ograniczenie władzy króla to jakby skapitulował słaby i ubiegający się wtedy o tron w Polsce Aleksander, syn Kazimierza Jagiellończyka, skapitulował wobec dyktatu pazernych magnatów, zwłaszcza małopolskich i ograniczył władzę królewską. Otóż artykuły mielnickie z 1501 roku w istocie zawierają fundamentalne gwarancje wolności obywatelskiej. Bez nich nie mogłoby się rozwinąć całe późniejsze poszanowanie wolności w Polsce. Ale także artykuły mielnickie były dlatego ważne, że zawierały one program umocnienia i pogłębienia Unii. Bo najbardziej jeśli myślimy o wieku XVI, dumni jesteśmy z Unii Lubelskiej. I słusznie. Unia dwóch różnych narodów, dwóch różnych tradycji politycznych jednak okazała się skuteczna. Program tej Unii został w istocie zawarty po raz pierwszy w owych artykułach mielnickich z 1501 roku. I ci sami twórcy artykułów mielnickich tworzą 4 lata później, już na czele nowego kanclerza Jana Łaskiego, tworzą najważniejszą konstytucję w polskiej historii, bo najtrwalszą, najbardziej fundamentalną i najkrótszą. Konstytucja amerykańska jest krótka, na tym polega jej siła i trwa w zasadzie niezmieniona od już ponad 230 lat. Konstytucja Nichilnowi, wydana na Sejmie w 1505 roku w Radomiu, jest jeszcze krótsza, a sprowadza się ona do tego właśnie, co wyrażają te dwa słowa, że nic nowego nie może być postanowione bez wspólnej zgody obywateli. Prawda? A zatem potrzebna jest wspólna zgoda, konsensus obywateli, ich posłów wybieranych przez ogół na Sejm, do tego, by cokolwiek nowego wprowadzić. Nie należy nieroztropnie zmieniać co chwilę prawa bo to prowadzi tylko do chaosu. Ale jeżeli uznamy razem, że prawo trzeba zmienić, to tylko razem możemy o tym zdecydować. I ta zasada konstytucyjna trwała w Polsce formalnie aż do konstytucji 3 maja, z której jesteśmy dumni. Słusznie, ale konstytucja 3 maja niestety przetrwała tylko rok, bo została po roku obalona przez interwencję militarną Rosji i Prus. Natomiast konstytucja Nichilnowi przetrwała ponad dwieście kilkadziesiąt lat. A w każdym razie jej testament, by nic nowego nie stanowić bez wspólnej zgody obywateli, jest fundamentem każdej dobrze działającej demokracji. i Dumni powinniśmy być z tego, że ta zasada została przez posłów na Sejm wybranych na owo radomskie jego zgromadzenie ustalona ponad 500 lat temu przez naszych przodków. Być może odpowiedział już pan na pytanie, którego jeszcze nie zadałam na zakończenie naszego spotkania, a może jednak jeszcze nie odpowiedział pan profesor. Otóż jakie przesłanie, jakie słowo powinniśmy przenieść z tego złotego wieku do współczesności? Gdybym miał szukać jednego słowa, to chyba byłoby to słowo Rzeczpospolita, bo ono pojawia się... Nie dopiero z chwilą śmierci Zygmunta Augusta, kiedy kończy się okres dynastii jagiellońskiej, w pewnym sensie dynastii, bo przecież każdy z Jagiellonów był wybierany indywidualnie na tron przez posłów, na te sejmy elekcyjne, jakie się odbywały od wyboru Władysława Jagieły w 1386 roku. W istocie pojęcie Rzeczpospolita jest u podstaw pierwszego ważnego traktatu politycznego w wieku XVI księdza Stanisława Zaborowskiego, któremu z inąd zawdzięczamy także pierwsze zasady ortografii polskiej, m.in. literkę EU zawdzięczamy księdzu Zaborowskiemu, więc możemy go wspominać, ile razy tę literę wymawiamy. Ale tenże ksiądz Stanisław Zaborowski w swoim traktacie o naturze dóbr królewskich używa pojęcia dobra wspólnego, dobra, które konstytuuje właśnie Rzeczpospolitą, rzecz wspólną i poczucie odpowiedzialności za tę rzecz wspólną, czyli za nasze państwo, za samorządność, za dobrobyt, którego gwarantem jest właśnie wspólnota polityczna. I to właśnie pojęcie Rzeczpospolitej, upowszechnione później w tylu innych traktatach, mowach politycznych, staje się jakby ogniwem spajającym naszą, Polską, wspólnotę polityczną na trochę innej zasadzie niż ma to miejsce w przypadku królestw despotycznych, takich jak Francja, jak Austria, jak Turcja czy jak Rosja. Jeśli rzecz pospolita, rzecz wspólna, to musimy się przekonywać nawzajem słowem, a nie mieczem. Tylko w debacie politycznej, w traktatach, w poematach, które mają także wydźwięk polityczny, w muzyce. To wszystko razem składa się na pojęcie Rzeczpospolitej, a wiek XVI jest jednym z najlepszych okresów w polskiej historii. Historia żywa. Za tydzień o roku 1947. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskiejradio.pl. Ukośnik 1. Kolejna audycja za tydzień w poniedziałek po 21. Dorota Truszczak, polecam. Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. 1. To jest radio. Już za chwilę. Lektury jedynki. I ósmy fragment powieści Elżbiety Cherezińskiej Wojn, Wojenna, Korona To czwarta część cyklu o piastach zatytułowanego Odrodzone Królestwo Rzecz dzieje się w XIV wieku za panowania Władysława Łokietka A ważną postacią w powieści jest żona króla Jadwiga Czyta Marcin Przybelski Jadwiga z dwórką Stanisławą Bogorią przyglądała się Kazimierzowi w czasie lekcji tańca Lutnista grał wciąż tę samą melodię Nauczyciel pokazywał Kazimierzowi kroki A jej chłopiec powtarzał je zręcznie Razem z nim ćwiczyło kilku synów Bogoriów, Lisów i jeden Toporczyk Każdego jednego można było nazwać imieniem ojca Tylko jej syn w niczym nie przypominał swojego Wysoki jak na swój wiek, powiedziała Jadwiga zerkając nad igły Obie miały w dłoniach robótki O tak, najjaśniejsza pani i niezwykle przystojny Stanisława uniosła haft, jakby chciała przejrzeć go pod światło I bezkarnie wpatrywała się w kazia Włosy jak ciemny miód i jakie pukle Nauczyciel zaklaskał, przerywając chłopcom Jeszcze raz, od początku, zawołał Ustawili się jeden za drugim, lutnista podjął melodię Jadwiga udała, że patrzy na haft uniesiony przez Stasię Przysunęła się do niej, wyciągając szyję — Przystojny? Nigdy tak nie myślałam o nim — Bo to twój syn, najjaśniejsza pani — szepnęła Stasia — A jaki zgrabny w ruchu Chłopcy sunęli za Kazimierzem, jeden za drugim Młody lis, syn Pakosława, mylił krok i wciąż zaczynał od złej nogi Mały Mikołaj, syn od Tona Toporczyka, potykał się co chwila Kaziu — nie Kaziu szedł równiutko i zręcznie — Moja pani matka mówi — – szeptała Stasia – że młody książę podobny do świętej pamięci króla Przemysła. Matka była na Wawelu, gdy ten na długo przed koronacją przyjechał, by wykonać testament księcia Henryka. Prawda to? Ty, pani, znałaś króla Przemysła? – Tak – ucieszyła się Edwiga. – Twoja matka to mądra kobieta. I jaka spostrzegawcza. Przemysł też był wysoki. Włosy miał może ciut jaśniejsze, ale tak samo mu falowały I ta uroda Istny książę poznański Wyszywaj, Stasiu, wyszywaj To obrus dla franciszkanów No, przecież wyszywam westchnęła Stanisława I zgarbiła się nad robótką Król Władysław Zawołał sługa spod drzwi I mąż Jadwigi wkroczył do komnaty Lutnista umilkł Chłopcy stanęli w miejscu I ukłonili się Stasia wstała, przytrzymując obróz Nie przeszkadzajcie sobie, powiedział Władek O, lekcja tańca dla chłopców? Myślałem, że ćwiczy mała jadwina i inne dziewczynki Mężczyźni też tańczą, w Władysławie Nawet jeśli ty tego nie lubisz Pogodnie wyjaśniła Jadwiga I uwierz mi, lepiej dla dam, by tańczyli umiejętnie Inaczej depczą nam stopy Władek wziął się pod boki i wpatrywał się w młodych Minę miał raczej zaczepnął. No, raz, dwa, trzy, okażcie mi ten taniec, spróbuję Zaordynował Nauczyciel dał znak lutniście Ten zaczął grać, chłopcy ruszyli Krok długi, długi, krótki, krótki, krótki Długi i krzyżowanie nóg Władek patrzył na to ciekawie Kiwał głową do taktu, po czym założył ręce na plecy Jak tancerze i ruszył Krótki, długi, krótki, krótki, krótki Nikt nie ośmielił mu się zwrócić uwagi, że źle tańczy Podrygiwał tak chwilę, po czym machnął ręką Widzisz moja królowo, ja też tańczę jeśli zechcę Ale najczęściej nie chcę, bo i nie muszę To przed królem powinni tańczyć inni Marcin Przybylski przeczytał ósmy fragment powieści Elżbiety Herezińskiej Wojenna Korona. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i spółka.